polski podcast znowu nadaje. Cześć, witam Was, Krzyszman, już mniej zakatażony niż w poprzednim odcinku z podcastu kinię Głupoty. Yy, dobra, dzisiaj odcinek tematyczny, tak jak zapowiadałem, znalazłem się głupi temat, ale temat, czyli szukamy Krzyszmanowi roboty, czym mógłbym się zająć w przyszłości. No i tutaj duża gama zawodów nam się yy, otwiera, no i właśnie... W tym odcinku będziemy przecząsać kim będę. No, więc po raz kolejny powiem, że odcinek będzie krótki. Jeśli trzymacie się schematu dwóch poprzednich odcinków, to odcinki nie będą wcale takie krótkie. No, ale może się uda być krótko. No i zobaczymy, jak naprawdę będzie. No, ale zdaje mi się, że będzie krótko. Dobra, widzę, że tam komentowaliście. 18 komentarzy było poprzednim odcinkiem, więc no, zobaczmy, może co tam skomentowaliście już mi się strona otwiera i mamy tam K pisze, że jej się zaczęło podobać, no i fajnie fajnie, że K się podoba Osowi się też podobało tylko, że tam yy, kradne tematy, Sajemowi się też podobało DJ jak nie słuchał nawet Pepe, Pepe powiedział, że mu się podoba Sławkowi się podobało DJ Joko napisał że się walnąłem, tak, bo napisałem, bo powiedziałem chyba, no, powiedziałem jest w 14 yy, księgach Pantadeusz. Yy, no i nie za dadę powiedziałem, teraz umiem na pamięć, chyba Pantadeusz, i ostatni zajazd na Litwie, Historia Szlachecka z 1811 i 1812 roku, yy, pisana we 12 księgach wierszy, tak? Tak, chyba tak. Dobra, mamy nowego hasła, EnterQ tak. No i Marek boi że mam, ma w dupie komentowanie tego odcinka do dupy z takim odcinkiem. Ja w tym całym do dupiszmie to dupne jedno. Do dupy z takim dupnym, do komentarzem. No i tym do dupistym akcentem jako dupocholik tak zakończam wstęp. Nieco dziwna audycja Dość pokrętnie prowadzona Przez mrocznych prowadzących Posłuchajcie więc Pichonda i Diabla A nikt więcej już nie zaśniecie A może jednak zaśniecie Najnowsze odcinki zawsze na hukafon.pl Coś ten podkład jest jakiś za wesoły, nie, nie pasuje mi, trzeba by było go zmienić. A właśnie, właśnie, proszę ludzi, którzy, yy, którzy yy, mają jakąś taką no, kartę dźwiękową lepszą niż takie z laptopa, żeby się do mnie zgłosili. Otóż mój laptop nagrał yy, tą muzyczkę dosyć słabo, no i nie mam dostępu do czegoś lepszego. Niech się zgłoszą, ja Wam yy, podam link do Audacity, jeżeli nie macie, ściągniecie sobie, nagracie mi kawałek muzyczki z YouTube'a, no bo ten podkład nie jest najlepszej jakości, chyba sami przyznacie. No dobrze, no to dobrze. Przechodzimy już do tematu tego jakże krótkiego odcinka. Pewnie znowu wyjdzie 20 minut. No ale jedziemy. Czy mógłbym być strażakiem? Strażakiem? Nie. Strażakiem, policjantem, lekarzem na pewno bym nie był, bo jakoś mnie to nie kręci. Strażak tak. Nie za bardzo. sam z siebie. Policjant. No to tak niezbyt dobra opinia publiczna, Europolizjancie, no a lekarz, no to się trzeba bardzo dużo uczyć ogólnie taki, takie rzeczy, więc też nie jest za bardzo e, mile widziane. E, dobra, dalej, co mamy? Wokalista, wokalista, no wokalistą może nie będę. Dlaczego nie będziesz wokalistą? E, dlatego. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi jak brat. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód i dach nad głową, a do sypialni wszedłeś tam. Mój przyjacielu, przeprowadziłem cię z ulicy. No, na nakarmiłem, <grym> oddziałem cię Ej, jak brat Dałem Ci wiarę, dałem Ci pokój, dałem gitarę, dałem samochód, żony nie dałem, żony wziąły sobie sam. Teraz pijesz wino, pijesz do dnia, późna już godzina, dużo szukać dnia. Chciałbyś się rozpłynąć, uciec, się sieda. Proszę zostać na noc, czy jest twoje prawa ma. Da, da, da, da, da da Teraz pijesz wino, pijesz do dnia, późna już godzina, próżno szukać dnia. Chciałbyś się rozpłynąć, uciec, się Może spać spokojnie, może spać kto przyjaźniej prawa zna. E, No. No i jeśli jeszcze ktoś myśli, że będę wokalistą, no to jeszcze, szczerze mówiąc, budowlaniec. No budowlaniec no to niby fajnie, bo cały czas się opierdala, właściwie tylko pije, pali sobie i w przerwach w piciu i paleniu udaje, że coś robi, no ale jednak nie jest to za bardzo wymarzony dla mnie zawód. No i nie wiem, czy byłbym jakoś tak super postrzegany, bo jestem budowlańcem, jestem budowlańcem. Sprzedawca w sklepie, no sprzedawca w sklepie, no może nie za bardzo, bo takie nudne jest to trochę. Już bardziej w sklepie internetowym, tam patron wysyłek czy coś takiego, no ale jakoś mnie do tego nie ciągnie, nie, to nie dla mnie, chyba, chyba, nie wiem. Kierowca ciężarówki, kierowca ciężarówki, a to by było fajne, to by było fajne zajęcie. Jeździsz, no i tutaj nawet bym mógł no ale nie wiem, czy ogólnie z kierowaniem jakiegoś pojazdu będę super, hiper dobry, yy, no a do tego chyba trzeba być jakimś takim lepszym, bo nie wiem, ciężarówka to chyba taki kolos jest, znaczy chyba ciężarówka to taki kolos jest i chyba trzeba większych umiejętności, niż do takiego powiedzmy malucha. Barman. Yy, barman to jest bardzo fajna fucha, tylko że nie za bardzo fajna, jak jak są jacyś tacy odważniejsi klienci i jeśli ci odważniejsi klienci są jeszcze nachlani, to wtedy ogólnie ta praca zmienia się chyba w koczmar. No więc dlatego może nie za bardzo. Ksiądz, ksiądz, czy mógłbym być księdzem? No nie za bardzo, bo tutaj wchodzą te wszystkie ograniczenia jakie ma ksiądz, a poza tym, nie wiem czy wiecie, ale ksiądz nie może mieć żony. <śmiech> <śmiech> Ksiądz nie może mieć żony, więc to prowadzi też do braku innych uciech życia yy, yy, yy, znaczy nie tyle, że nie, może, nie, nie tyle, że nie może mieć żony, a wiele innych rzeczy też nie może związane właściwie z kobietami, więc yy, nie. Katechetą też nie będę, jeżeli coś się nasuwa, no bo to się wiąże z następnym zawodem, którego absolutnie nie mogę uprawiać, a mianowicie nauczycielem. No wiem ja są uczniowie w gimnazjum, no i i nie za bardzo, a jeżeli tacy są uczniowie w gimnazjum, no to jacy muszą być w liceum? Znaczy, no tak, yy, a jeśli tacy są w liceum, no to jaki jacy muszą być w podstawówce? No, w podstawówce to są akurat głupi bardziej niż odważni, no i nie, nie, nie, nie. Więc tak, podstawówka, no to myślą, że są fajni yy, w ten w gimnazjum chyba myślą, że są fajni i trochę zaczynają się zachowywać przy jakby byli fajni, a w liceum się tylko zachowują jakby byli fajni i generalnie nauczyciel ma przestarane, więc raczej nie, raczej nie. Yy, co tam? Fotograf nie, bo jakoś tak nie bardzo mnie ciągnie do tego, nie umiem robić zdjęć, nieładne robię zdjęcia chyba, ale chyba nie. Yy, no i generalnie fotograf, nie, fotograf nie to nie dla mnie jest. Yy, aktor aktor, no, aktorem mógłbym być, ale się chyba nie nadaje. Nie za bardzo jakoś tam umiem, umiem grać, nie za bardzo lubię grać, więc fotograf no może nie byłby najlepszym zajęciem dla mnie. Ale mam tu cztery zawody, które no chciałbym uprawiać, ale nie wiem czy mi się jakoś tak uda. Pierwszy zawód główny to jest gitarzysta. No, lubię grać na gitarze, prowadzę podcast gitarowy, więc nie wiecie. No ale sam zawód ma trochę minusów, ale może najpierw kilka plusów. Po pierwsze fajnie się gra. To jest znakomita zaleta, no bo mogę robić to co lubię. Lubię grać na gitarze, a jeśli mieliby mi jeszcze za to płacić no to czemu? Nie, fajnie. Nie? Dobra, i druga, druga zaleta, można wstawać kiedy się chce, no dla mnie to jest dosyć duża zaleta, no i fajnie by było, fajnie by było wstawać kiedy się chce, szczególnie, że teraz muszę wstawać już tej 6.50, co nie daje za bardzo e, dużych możliwości i byłoby to trochę do dupa. No ale jest też jeden wielki, wielki, wielki minus. Jaki minus? Trzeba mieć farca, panowie, tak, trzeba mieć farca, bo nie każdy gitarzysta się przebija, no i nawet jeśli miałbym uczyć dzieci albo, nie wiem, dorosłych gry na gitarze, no to i tak trzeba mieć jakiegoś farca, bo yy, na takich przyjemnościach można się naciąć, no i później będę wspomnianym już wcześniej budowlańcem. Radiowiec, dziennikarz, ktoś takiego, na pewno jest to zajęcie przyjemne, fajnie wyszukiwać informacji, robić jakieś wywiady, no i ja bym to chciał robić, byłoby bardzo fajnie, taki podcast na, na większą skalę, no ale mamy też minus, jaki minus nie nadaje się za bardzo, pisać nie za bardzo chyba umiem, nie wiem. Ale, y, jeszcze druga wada, nie mam głosu, no słuchacie mnie, no, no nie, nie wydaje wam się, że nie mam głosu do podcastingu, że nie mam głosu ogólnie, y, no nie mam, nie mam głosu i jeszcze mam taką koleżankę, jak wada wymowy, a to w radiu chyba skreśla mnie na samym początku, więc te, za to też bym się nie mógł radzie, zabrać co najwyżej za słowo pisane, albo w radiach internetowych działać, no ale... Mm, tak jak mówię, słowo pisane to nie za bardzo moja domena, a te radia internetowe chyba aż takiego zysku nie przynoszą, jeżeli w ogóle jakiś przynoszą. No i tutaj zawód, który bym najbardziej chciał wykonywać ogólnie, no i tutaj bym był bardzo zadowolony jakbym mógł wykorzystać, wykonywać ten zawód, czyli Webmaster. Osoba zajmująca się stronami internetowymi, projektująca te strony. No i powiem, że wam, że ten zawód mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba, bo lubię bawić się w HTML-u, lubię się bawić w różnych rzeczach. Na razie poznaję dopiero HTML, więc możecie zauważyć, jeżeli się będziecie wchodzić w strony, czy jakoś tak w strony o mnie i takie tam, że powoli strona się będzie zmieniała. No i niektóre rzeczy będą robione w HTML-u, właściwie większość. No i nie będę niektórych rzeczy odręcznie robił, tylko wpisywał sobie tam kod, czy to tam się wpisuje. No i będzie fajnie. <kluzny> Zaraz chyba dojdę do formularza, więc, więc będziecie mogli napisać do mnie z formularza, a niekoniecznie z maila, chociaż i tak niech do mnie nie pisze. No ale, ten, no ale zrobię to z formularza, bardziej profesjonalnie będzie wyglądało i ogólnie. No i fajnie być webmasterem, Yy, tylko jakie są przeszkody? Otóż codziennie bym musiał poświęcać temu co najmniej pół godziny, bo nawet dobrze HTMLu nie znam. No, jestem dokładnie w połowie lekcji o HTMLu. Yy, no i... ale tak codziennie pół godzinki bym poświęcał, to dużo nie jest. No i myślę, że jakbym miał te 17-18 lat, 19, no to już bym był całkiem niezły w tym i by było dobrze. To... da się przeskoczyć. No ale z drugiej strony jest trochę lamie w komputerze. Nie chodzi mi o takie kody, bo w tym jeszcze nie wiem czy lamię czy nie, bo trochę w, tym, yy, trochę w tym nie siedzę, no ale czasami łapię takie zawiasy, na przykład ostatnio, nie umiałem zmienić koloru paska w Windows 7. No i tutaj fala śmiechu się na mnie siedzi, yy, znaczy na mnie patrzą no i śmieją się ze mnie. Krzyszman, nie, e, e, nie umiesz zmienić koloru paska, w HTML się będziesz bawił. Yy, no miałem takie niemiłe wrażenie, bo tak... Wchodzę w to personalizuj, się bawię tymi wszystkimi stylami. No i dobra, patrzę, ale pasek mi jakoś tak siniał, tak nieładny był. No to wchodzę sobie w kolor okna i WTF pokazuje mi się okienko, w którym mogę zmieniać kolory zawartości okienka, wszystko, tylko nie mogę sobie zmieniać kolorów paska, bo tam różne takie rzeczy. I męczyłem się z tym pół godziny. Przyznawam y, ogólnie chcę Wam jeszcze powiedzieć, że nie to, że jestem taka lama, tylko że w ten dzień byłem jakiś taki ciemny, ale męczyłem się z tym pół godziny. Później się skapłem, że trzeba kliknąć na inny styl, bo w tym stylu akurat y, nie mam takiej możliwości. Kliknąłem na stylu Windows 7, na kompozycję, przepraszam, nie styl. Kliknąłem na inną kompozycję i wszystko było już ładnie, ale wtedy dostałem ostrego tego zawiasu, nic mi się nie zdawa, nic mi się nie zgadzało z tym, co było w internecie napisane. No i tutaj naprawdę poczułem się taki trochę mały i zlamiony, no nie wiem. Jestem trochę lama w komputerze. Co prawda różne rzeczy umiem zrobić, no ale na przykład y, dokładnie to nie wiem, nie powiedziałbym wam dokładnie wyrytej definicji internetu. Y, nie no, nie bawiłem się nigdy w irce i takie tam podobne, więc jestem lama. Nadrabiam to siedząc ostatnio na forum webmasterów i na forum PC, PC, PC format tak to się nazywa, tak, no i powoli to nadrabiam, no ale... Jakimś takim góru nie jestem, ale chcę się stać, chcę się stać, no bo komputery to fajna zabawa jest, no i tutaj bym naprawdę chciał być webmasterem, bo z tego wyniknie nie wiem. Sprawdzałem ile taki webmaster e, zarabia, e, no i tutaj mi raczej pasuje, no bo tam 2500 mówią ludzie, że zarabia na okresie próbnym przez kilka miesięcy, no a później się już to zamienia od 3000 chyba do 6, no i tutaj by mi już pasowało, pasowałoby mi, e, więc fajne zarobki, fajna ten. Fajny, fajny, fajny, fajny zawód, lubiałbym to robić, bo lubię sobie grzebać w HTML-u, w HTML-u, no i takich rzeczach więc, rzeczach, więc webmaster by mi pasował. Czy mi pasowałby? Tak, ale nie wiem, czy ja bym pasował webmasterowi. Yy, dobra, następna fucha to fucha yy, tego, jak mu tam jest, obsługi, obsługi technicznych koncertów. Yy, otóż tutaj jest o tyle fajnie, yy, że... Yy, może no, mam wstęp na backstage, bo obsługa techniczna koncertów ma wstęp na backstage, czyli za sceną, gdzie można sobie spotkać, porozmawiać się z tymi z grającymi na scenie, co jest genialne. Raz byłem na backstage'u, no i fajnie, ta atmosfera backstage'owa to spotkanie z gwiazdą, chociaż nie wiem jak ta gwiazda się nazywała, to nie była jakaś gwiazda, tylko Kościół grał bluesa, jakiś Amerykanin, nie pamiętam jak się nazywał, no wtedy byłem na warsztatach bluesowych, no i miałem wejść na backstage, super zabawa. Tylko, że inna rzecz, kompletnie nie wiem co robią te ludzie z obsługi technicznej koncertów, Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, o co w tym chodzi, ale chciałbym, chciałbym. No i jedna fucha, o której kiedyś myślałem, teraz już nie za bardzo, mógłbym być politykiem, mógłbym zmieniać świat, mógłbym zmieniać Polskę, byłbym politykiem, ale nie chciałbym być politykiem, dlaczego? Otóż nie chciałbym być złodziejem, nie chciałbym być szują i nie chciałbym, żeby ktoś, nie chciałbym, żeby ktoś później przeze mnie cierpiał bo jeśli coś by tam przeszło dzięki mnie, no to to by nie coś złego, ja bym nic za bardzo nie umiał z tym zrobić, no to nie za bardzo bym się z tego cieszył, bo ktoś by mógł przeze mnie cierpieć, no i to by nie było fajne. Poza tym, politycy bardzo łatwo się mogą stoczyć, no i nie chciałbym, żeby mój spod wyborczy wyglądał na przykład tak. Marian Krzaklewski to nasz kandydat, piękny Maryjan, mądry Maryjan, Marian Krzaklewski. To nasz kandydat. Nie załatwienie tej sprawy, nie odniesienie się do tej sprawy. No, a nie wiem, że to czasami jest bardzo łatwo w polityce, więc nie chciałbym być pięknym, nie Marianem, a Krzysztofem. Nie, nie da się Krzysztofanem, nie. Więc tylko piękny Marian mógł być, no ale nie chciałbym do tego stopnia spać, żeby być pięknym Krzysztofem. No i tutaj kończy się moja opowieść o zawodach, no to wszystko co na dzisiaj Wam o zawodach przygotowałem. No nie wiem, tyle tych zawodów jest, że tylko te wybrałem, o których mógłbym opowiedzieć. Nic innego mi do głowy nie przychodzi, ale może Wam coś przychodzi. Słuchacie mnie już od 29 odcinków. Ci, którzy słuchają więcej, to około od 50 odcinków, bo jeszcze miałem podcast wakacyjny przecież. Więc napiszcie, w czym byście mnie widzieli, w jakim zawodzie podobało Wam się, nie podobało. Komentujcie i napiszcie mi oczywiście, czy, w czym, w jakim zawodzie byście mnie widzieli. Dobra, o zawodach powiedziane, o wszystkim powiedziane, więc możemy sobie zrobić mały off-topic w tym odcinku. Dobra, co tam mamy, co tam mamy? Możecie nie liczyć na następny odcinek jakiś, taki tematyczny, tylko wanienny i może będzie trochę osobisty, taki 30 odcinek, osobisto-wanienny. O, tak, będzie osobisto-wanienny. Nagram go chyba w piątek, po całym tygodniu harowania ciężkiego, bo w tym tygodniu będę trochę nastawiony na słuchanie podcastów. Jednak dlaczego dowiecie się później, później, później. Chociaż pewnie może się wy, wyjawić wcześniej, a pewnie niektórzy z Was już wiedzą, ale zostawimy tajemniczość, jakby ktoś nie wiedział, no to będzie miał niespodziankę. Słuchajcie, w, w odcinku z AC Drinkers w tym tytule, nie do wymówienia, było coś takiego, że... że... Tam są małe szanse, że pojedę na koncert Icy Dinget. A jednak, a jednak, może kolega ze mną pojedzie. No i szanse wzrastają do 50% i stale rosną. Stale rosną, więc. Więc wow, wow. Fajnie, fajnie. Może będę na Icy na jednym z moich ulubionych zespołów. Dobra, jak się tak podnieciłem, to jeszcze 18. Od 18. dzisiaj mar jest marca. Będzie koncert Maleo Regerockers w Chorowie w Leśniczówce za 20 złotych, czyli jadę, słuchajcie, jadę na Maleo. Fajnie, Maleo jest spoko, chociaż bardziej podoba mi się robota, jaką robi w 2TM23, no to jednak na Maleo reggae rocker, reggae Rockers też pojadę, mam nadzieję. 18, 18. jakim tam jest marca, będzie Maleo reggae Rockers w... W, w, w Chorzowie, więc może pojadę. No i znalazłem następny festiwal, e, Wigry 2011 czy jakoś tak. E, nie wiem co tam będzie, ale będą też AC Drinkers, niestety też w czwartek ACD wypadają. Mniejsza szansa jest, jakaś, że pojadę, no ale jest to w Gliwicach, więc jakaś szansa, że tam zawitam będzie. E, no i co, właściwie patrzę tu na budyń, który mam, się rozwala dosyć. No, i nie jest to trochę miłe. Jest, no, trochę ten budyń. Nie wiem, na co to. Nie wiem. Jakiejś dziwnej, yy, dziwnej może nie daty, a roboty, był ten budyń. Może wezmę z niego źródło światła, bo może to na niego tak wpływa. Yy, albo nie. Yy, nie wiem. No, i to właściwie tyle. Tyle w tym odcinku chciałbym Wam powiedzieć. Biorę się za jedzenie, budyniu, a Wy się bierzcie za. Słuchanie jaskini kupoty, albo. Nie, no dobra, pewnie już przesłuchaliście wszystko, a jak nie, to słuchajcie dalej sobie. Słuchajcie polskich podcastów, słuchajcie tam macie po. Dobra. E, tak, słuchajcie rodziców, jak wam mówią, żebyście przynieśli co macie tam do mycia. A ja się zwijam, słuchajcie polskich podcastów, mój Wchodźcie, komentujcie na Jaskinia co, co, co Na razie.